Dalej. Taka jest historia, myślę, że to prawdziwa, o pewnym młodym człowieku, który miał takiego dociekliwego wuja. No i ten chłopak kończył średnią szkołę. w ó j a wuj do niego mówi: No, no ale powiedz, co dalej?、On、mówi: No, postaram się s t u d i a dostać się. Mówi: No, a dalej. No, jak zrobię m a g i s t r a no to pewnie jakaś dobra praca. No, a dalej.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 Tak, kilkanaście, siedemnaście dziewczyn, które chcą dla nas zaśpiewać, będą to pieśni o Bogu. Najlepiej, jeśli same nam o tym opowiedzą. Zapraszamy do posłuchania. Jedna oczywista rzecz, że tutaj na planszy są słowa tych pieśni, więc czego się nie dosłyszy, można doczytać. Jeżeli mogę nawiązać coś do tej p i e ś c i o s t a t n i e j p o p a t r z c i e tutaj ten ostatni tekst, w ostatni, ostatni wiersz. Powiesz Bogu, drogi swe, zaufaj mu p o p r o w a d z i c i ę ufaj i wierz.、E, my często mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, mając na myśli, że należymy do jakiegoś kościoła. Ale to, co my chcielibyśmy dzisiaj podkreślić, to że wiara to jest Zaufanie.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 r a z do roku obchodzi się jakoś szczególnie, które wywarło na nas szczególne wrażenie. Także chcemy o tym wydarzeniu śpiewać, opowiadać, ponieważ to wydarzenie zmieniło nasze życie. Przyjechaliśmy dzisiaj 200 kilometrów. Dla dzieci był to, myślę, wysiłek dosyć, żeby po lekcjach szybko, szybko, szybko, nawet niektóre obiady nie zjadły, ale po to, żeby opowiedzieć b o tym wydarzenie, które miało miejsce w 2012. Następna wierzchnia bym nie o tym mówiła. Byliśmy pod wielkim wrażeniem、e, tego, co słyszeliśmy: pięknego śpiewu, pięknych słów, zaangażowania. Jedne słowa, które、e, tak mi zapadły, to właśnie z tej pieśni, która teraz była: Dwie drogi tylko w życiu są, więc którą wybrać pragniesz dziś. Dokładnie przemyśl i zastanów się, czas wybrać już dziś. To tak jest, że.、E,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 Wolimy być może na weselu, na urodzinach. To jest taka sympatyczna okazja. Ale znowu Salomon, n a j m ę d s z y z ludzi, powiedział, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu b i e s i a d y Bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. I dobrze jest bywać na pogrzebie, bo wtedy widzimy, jaki jest jego koniec. I możemy powiedzieć sobie, któregoś dnia ja tam będę. I co wtedy?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 Dla swoich braci, którzy żyli bez Boga. Widzimy, że to jest też niemożliwe, bo Abraham mówi: Mają mojżesza, proroków nie grzebi, s ł u c h a j c i Jaki z tego wniosek? To znaczy, że zmarli nie mogą ukazywać się w świecie żywym. Nie mogą ukazywać się w świecie żywym.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 Niektórzy zadają pytanie, czy my się tam rozpoznamy? Ta historia z Biblii właśnie nam to potwierdza. Tak, my się tam rozpoznamy. My wierzący rozpoznamy się. Powiemy, tak, to jest my t e ż A to jest moja wierząca babcia. A to jest i z a W życiu żeśmy go nie widzieli. Ale tak, to jest i z a Ten, którego Abraham chciał złożyć w podpierze. Rozpoznamy się. Ostatecznie.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 W nowych ciałach. Tak jak Pan Jezus miał nowe ciało, poznał t y m stanie. W tych nowych ciałach zostaną wzbudzeni i zabrani, właśnie do domu ojca, do nieba. I też jest upowiedziane, my, którzy pozostaniemy przy życiu. A więc będzie tak, że j e d n i już umarli, ale inni, tak jak my dzisiaj, żyjemy. I gdyby dziś to się stało, to、e, tu na cmentarzu w grabowie ileś osób powstałoby z grobów, a b i e r z ą c y zniknęliby z tej sali. I wtedy poszliby do domu o j c a tam do chwały, do, do tego miejsca, gdzie jest Bóg. To jest cudowna、e, perspektywa dla nas b i e r z ą c y c h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 I dalej jest napisane, i śmierć, i piekło, ale tu należy to rozumieć: Hades, ta kraina u m a r ł y ta nazwijmy ta poczekania l do ostatecznego potępienia, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. A więc jest się w miejscu cierpienia, potem jest sąd na podstawie、e, też i naszego c z y n n i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 Ale ktoś to sprawdził, że pan Jezus częściej mówił o piekle, niż o niebie. Częściej ostrzegał, niż mówił, zobaczcie, c u d o w n i e jest w niebie. Czyli jest to prawdziwe i rzeczywiste miejsce wiecznego potępienia, z którego nie ma już wyjścia. Teraz, y, może jeszcze, y, ponieważ takie pytanie czasem się pojawia, y, a co ze, z tymi doświadczeniami śmierci klinicznej? To znaczy, że ludzie gdzieś na stole operacyjnym y, odpłyną, y, serce się zatrzyma i jest ileś, jakiś czas, który y, y, no, jest reanimowany, i wtedy ci, którzy to przeżyli, opisują, że unoszą się, widzą siebie, widzą lekarzy.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 Osobiście wolę wierzyć w to, co powiedział ten, który zaprojektował całą tę rzeczywistość niewidzialną Jezus Chrystus, Wierzchny Bóg niż wierzyć s n o m Ponieważ Pismo Święte wyraźnie mówi, Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A również jest napisane: Kto nie wierzy, już jest potępiony. A więc wyraźny podział na te dwie drogi, na tę szeroką i wąską. Ta, która prowadzi do śmierci, i ta, która prowadzi do wiecznego życia. Niestety, też Pan sam powiedział, niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Na zakończenie chciałbym zacytować jeszcze jedno miejsce z Ewangelii Jana, p i ą t rozdział.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 Mamy ten kolejny dzień podarowany. I wszystko, co w nim nas napotka, to są jego dary. Czy zastanawialiśmy się, że to, że masz rodzinę,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 Za tę radość, którą dałeś nam dzisiaj przeżywać, i tak oddajemy wszystkich, którzy tutaj dzisiaj byli, tak żebyś Pan i e j e z u Ty sam też do ich serc przemawiał i w nich zamieszkał. Amen. Amen. u s i ą ż k i Na zakończenie chciałem zwrócić uwagę, że na Z tyłu na stole są kalendarze na przyszły rok. Są przepiękne, ilustrowane. Są też i do czytania, kartkowe i również w wydaniu książeczkowym większe i mniejsze dla każdego, który potrzebuje. Wszystkie są za darmo. Natomiast jest też płyta do nabycia z pieśniami śpiewanymi przez dziewczynki, przez młodzież, przepraszam. Więc tam będzie stał taki przesympatyczny mężczyzna, który będzie, kto by chciał, to będzie no, mógł to sprzedać. Także serdecznie zapraszamy. <śmum> <śmum> Dziękuję bardzo. W takim razie to wszystko na dzisiaj. Do następnego spotkania. Dobrze się wysłucham.